Good morning. Dzień dobry. Nice to see all of you. Dobrze i widzieć. And we're enjoying the, the atmosphere, the worship. Radujemy się tą atmosferą uwielbiania. Rozpoznajemy niektóre pieśni z melodii, ale śpiewamy je po holendersku. Uh, your has us a bit Myślę, że pastor trochę nas już przedstawił wam. We are from, uh, from Jesteśmy z Holandii. And we are seeing many, many people, coming to uh, to Holland. My w Holandii przebywając widzimy, że wielu Polaków przyjeżdża odwiedzać nasz kraj. And even in the little town where we live, we have few uh, Polish uh, uh, shops. Nawet w, ma, nawet w maleńkich miastach i w takim mieście, jak my żyjemy, okazuje się, że jest kilka polskich sklepów. Polska, it says, big letters. I, I wielkimi literami na ladzie jest napisane Polska. Jak wielu z Was odwiedziło mój kraj Holandię? Oh, quite a few. Okay. O, całkiem sporo. A jak like wielu that? z was pracowało tam więcej niż jeden miesiąc? Prawdopodobnie nauczyliście się kilku słów holenderskich. Więc po nabożeństwie możecie do mnie przyjść i zagadać. W naszym kościele też mamy przyjaciół wierzących tam w Holandii, którzy są Polakami. I kiedy tam rozmawialiśmy sobie z nimi i powiedzieliśmy im, że pewnego dnia chcielibyśmy odwiedzić Polskę, właśnie przez nich dowiedzieliśmy się o was. znali uh, uh, Komina Gora. Oni tam w Holandii znają wasze miejsce, znają Kamienną Górę, znają Pastora Jacka, znają ten zbór. A więc my tutaj jesteśmy już drugi dzień. And Radujemy się naprawdę tym, jak jesteśmy tutaj goszczeni. I po tym weekendzie chcemy zobaczyć, jak wyglądają inne polskie miasta i spędzić troszkę tak wakacyjnie. Wczoraj radowaliśmy się, że mogliśmy być częścią kościoła ulicznego i naprawdę zrobiło to na nas wielkie wielkie wrażenie jak zaangażowani byliście wczoraj wszystko było obsługiwane bardzo sprawnie i szybko przez prawie cały kościół rozłożenie namiotów było bardzo sprawne. and uh, so it was wonderful to see all that and be part of it było to wspaniale widzieć, oglądać, ale jednocześnie być częścią, udziałowcem tego, co się działo. And we had a, small, uh, workshop. a po południu wczoraj mieliśmy takie małe spotkanko. We, we were only a very small group, Byliśmy bardzo małą grupą, ale Us, Ale obecność Ducha Świętego była tak dla nas bardzo bogata, że byliśmy tym wszyscy poruszeni. I dzisiaj chciałbym podążać za tym. Chciałbym się z wami podzielić czymś ze Słowa Bożego. I moim zwyczajem praktykować to Słowo tutaj na tym miejscu razem z nami wszystkimi. Więc to jest historia dla dziś. I to jest ta historia na dzisiejszy poranek. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to zlecił ludziom zadanie, które dla tych ludzi okazało się niemożliwe. On poprosił ich o coś, żeby tak żyli, robili co było absolutnie dla nich niemożliwe. To love God, on poprosił ich, żeby miłowali Boga, to love their neighbor, żeby kochali bliźniego and to love themselves. i żeby siebie sami miłowali. On nawet powiedział, żebyśmy miłowali nawet naszych wrogów. Who can do that? Powiedzcie, kto no, jest na to gotowy i zdolny tak żyć? To jest za trudne. Dla niektórych z nas okazuje się, że to jest problem kochać własną żonę, a dla niektórych kochać własnego męża. to love Czasami ciężko miłować naprawdę szczerze siostrę brata z kościoła. How then can Jesus give us that Jak Jezus mógł dać takie ciężkie przykazanie? I nawet zaznaczył, że to będzie wielki znak dla świata, dla niewierzących właśnie miłość On powiedział, że w taki sposób, jaki świat będzie oglądał, jak miłujemy siebie nawzajem, to będzie znak dla świata, że należymy do Boga. should be the advertisement for the outside world to również będzie takim zaproszeniem to będzie taką ryma Boga y, dla świata. How can we fulfill that commandment? Powiedzcie, w jaki sposób jak można wypełnić to przykazanie? Let's uh, look at a few things. Spójrzmy na kilka rzeczy. And uh, 2 Corinthians 5, verse 14. Drugi list do Korinthian Drugi rozdział 5. 14. werset Paweł mówi tak. Paul jest saying summarized in these words. Paweł w jakiś sposób mówi do wierzących i opisuje pewną rzeczywistość. He is saying the love of Christ compels us. On mówi tak, bo miłość Chrystusowa, werset 14, bo miłość Chrystusowa i teraz ja muszę coś wyjaśnić. W naszej Biblii, w naszym tłumaczeniu jest ogarnia nas, tak? Tak jest w naszych Bibliach? Uh, że, mi... że miłość Chrystusowa ogarnia. Natomiast the brat użył słowa drive, czyli dosłownie tłumacząc, co ta miłość robi, to nie jest, że ogarnia, otacza, tylko napiera, naciska, wdziera się do nas, gdzieś nas popycha do przodu. I ja sprawdzałem w, w pięciu tłumaczeniach innych, i tam jest użyte to słowo. Natomiast w naszym tłumaczeniu jest said. I to jest właśnie to jedno słowo, które dla nas jest bardzo ważne. Uh, Paul nie not say, the love or cry compels me. On tam opisuje, że miłość do Chrystusa mnie ogarnia. Ale w tej jego wypowiedzi chodziło o to, że miłość Chrystusowa tak mnie w środku pali i zapala, że ja jestem gotowy coś zrobić dla Chrystusa. Jak możemy żyć nasze życie w jaki sposób my mamy się zmierzyć w życiu z problemami, z kłopotami, które przychodzą na nas? By the limited energy and the limited love that we have. Podczas gdy my jesteśmy ludźmi ograniczonymi i mamy tylko mały zasób energii, mocy, miłości w sobie. How could Paul live the way he lived? Pomyślmy, jak apostoł Paweł mógł żyć w takim świecie, w jakim przyszło mu żyć wtedy. Spójrzmy na kilka wersetów, które opisują, w jakim świecie żył wtedy Paweł. 2 uh, Koryntian, rozdział 11, verse 23 werset 23-29. Do, 20, do 29 we'll in, uh, czytamy po polsku tak. 11 23. Drugi Koryntian, 11 rozdział, od 23 wersetu czytamy tak. Sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu, to mówię, daleko więcej. Ja więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany.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 pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Jeśli to słabnie, czy i ja nie słabne? Jeśli ktoś się potknie, czy i ja, czy i ja nie płonę? Ok. Mamy tutaj listę wydarzeń, przez które przechodził Paweł. Next to Paul's problem. Swoje problemy. Możesz, jak gdyby zapisać pod spodem, pod problemami, pod listą problemów Pawła. Prawdopodobnie lista problemów, które każdy z nas by zapisał, byłaby krótsza od tej listy Pawła. Now, how could Paul a powiedzcie, jak Paweł w takim razie przeżył? What was his driving motive? co było Jego tą, tą siłą napędową, motywacją. Wychodzi na to, że posiadał w swoim wnętrzu jakąś siłę, jakąś moc, która dawała, dostarczała Mu energii. I On powiedział, co jest tą, tą, tą siłą i mocą to jest miłość Chrystusowa, która we mnie płonie. Jeśli nie jesteśmy osobiście podłączeni do źródła tej mocy, do źródła tej Bożej miłości, to życie dla nas w świecie jest niemożliwe. To właśnie miłość Chrystusa pozwala objawiać, okazywać miłość do naszych bliźnich and to be able to love people that we normally wouldn't wouldn't love i to właśnie ta boża chrystusowa miłość pozwala nam miłować tych wrogów, których normalnie nie byliśmy w stanie connected to the love of christ uh, we will be creative Podłączeni do tej mocy bożej miłości Możemy być produktywni, możemy być twórczy. We'll możemy być uwolnieni z naszych strachów i obaw. And, uh, uh, możemy być uwolnieni z naszych niemożliwości i ograniczeń. So A więc to jest życie Pawła. Co za wspaniały wzór i przykład. Ale my również znamy Pawła sprzed zanim on się stał wierzącym. Moglibyśmy nazwać Pawła, że to jest taka niespokojna, gorliwa, gwałtowna dusza. Driven by the love of Christ, you will be. On był pochłonięty, on był pogrążony płonął dla Jezusa. You will be non-threatening. On nie liczył się z okolicznościami. You will work for on pracował dla jedności. You will bring on jednoczył ludzi ze sobą. To było po przemianie, ale także w życiu Pawła przed przemianą było to, że on był motywowany, napędzany swoją własną ambicją. Kiedy jesteś napędzany własną ambicją. It will destroy people. Będziesz niszczył ludzi. It will bring będziesz przynosił podział And it will be i będziesz przynosił problemy i kłopoty. Let's read about the old Paul. Przeczytajmy coś o starym Pawle In chapter w dziejach apostolskich, rozdział 8. On był pełen gorliwości in acts 8 verse and 3 Ósmy rozdział dziejów apostolskich Le, let me see if this is the right verse in acts in chapter 8. no i have the wrong one here let me get. in acts 9 verse 1 and 2 act uh, chapter 9 Saul was still out the Lord's disciples. Przeskoczmy do rozdziału dziewiątego. Dziewiąty rozdział dziejów apostolskich i czytamy o Saulu, czyli o Pawle, który dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana. In Acts 8, 3 it says, but Saul began to destroy the church. A w ósmym rozdziale dziejów apostolskich w trzecim wersecie jest opis Pawła, który tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. 26, 11, I w rozdziale 26, Paul gives his testimony, and he says, many a time I went from one synagogue to another to have them punished and I tried to force them to blaspheme in my obsession against them ten zmieniony apostoł Paweł składa świadectwo o sobie samym. Dzieje apostolskie 26.11 mówi tak. Dręcząc ich, częstokroć we wszystkich synagogach zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nadmiarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. Więc pytanie na dzisiejszy ranek jest takie, co nas napędza? Co, na, co, na, co nas zasila? Are we by our own Czy jesteśmy motywowani napędzani własną ambicją? Or am I driven by the love of Christ? Czy jesteśmy prowadzeni miłością Chrystusa? Or is there a Czasami wszystko to może być trochę wymieszane. If we're 100 by the love of Christ, we're Kiedy jesteśmy w 100% wypełnieni Bożą miłością, jesteśmy wtedy doskonali. Ale możemy nawet w życiu Apostała Pawła, po jego przemianie widzieć, że miał takie chwile i momenty w swoim życiu, że nawet wtedy posługiwał się, dochodziło do głosu jego własna ambicja. It na like to jest ten właśnie moment, kiedy, kiedy jest nawrót, powrót do, do przypo, przypomnienie tego, jaki Paweł był kiedyś. In 1539 15 vers 39. I dzieje apostolskie rozdział 15 There was a leadership conflict. They had a leadership uh, conflict. Tam czytamy o takim konflikcie, który był pomiędzy przywódcami kościoła. Paul and Barnabas were in disagreement. Paweł i Barnaba trochę się posprzeczali i nagle ucięli coś. Oni razem w stanie nie doszli do porozumienia, nie doszli do rozwiązania tego problemu. Ta niezgoda między nimi, nieporozumienie zaostrzyło się tak bardzo, że Baba poszedł w prawo. Paul Paweł poszedł swoją drogą. driven the of Christ? Kiedy jesteśmy prowadzeni miłością Chrystusa? not. Czy oni wtedy byli prowadzeni miłością Chrystusa? Prawdopodobnie nie solve problem Gdyby byli, by doszli do porozumienia, pozostaliby w jedności, byli by razem. So yes, Paul was driven by the love of Christ. No i możemy powiedzieć tak, Paweł był prowadzony miłością Chrystusa. But then the old Paul stuck up his head. So ale nawet czasami Paweł moment, miał momenty powrotu do, do myślenia kategoriami Saula. Czytamy też o innym konflikcie, jaki miał miejsce. Paweł nie zgadzał się wielokrotnie z takim teologicznymi poglądami z przywódcami Kościoła. Możemy przeczytać o tym w liście do Galacja, w drugim rozdziale, w 11 wersecie. Paweł nie zgadza się z poglądami Piotra i otwarcie przy wszystkich publicznie konfrontuje, czyli sprzeciwia się Piotrowi. Publicznie powiedział, Piotrze, ty ja jesteś hipokrytą. Czy takie zachowanie jest owocem miłości Chrystusa? Prawdopodobnie nie do końca. A więc takie są wnioski. Nawet wtedy, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie i born again. I kiedy jesteśmy narodzeni na And nowo jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, czasami nasza osobowość przebija się na pierwsze miejsce. W kościołach też się takie coś przydarza? You fully uh, perfectly love one another. Czy w pełni doskonale miłujemy się nawzajem? And you don't have this sort of problems that they had in the New Testament church. Czy czy wy już jesteście kościołem, który go już nie dotyczą te problemy, które o których czytamy w pierwszym kościele? So I would say um, we might be driven uh, by the love of Christ for 70 80%. To, co chcę powiedzieć, jakoś obrazując to, to, że możemy być jako ludzie wierzący chrześcijanie prowadzeni miłością Bożą gdzieś na poziomie 70-80%. Ale czasami jesteśmy prowadzeni naszymi własnymi ambicjami. Might hurt us. Ludzie wtedy nas ranią, might us. mogą na, nas wprowadzić w zamieszanie. Uh, we we rozszczuwują nas i my wtedy rozpoznajemy, że coś jest nie tak. I to dotyka naszego serca, rani nas wtedy. I my naturalnie odpieramy to od siebie, jakie więc by należało wyciągnąć wnioski? Jakie jest najlepsze lekarstwo na taki stan? Jedynym rozwiązaniem jest to, żeby się stale, cały czas napełniać miłością Chrystusa. Then we can handle difficulties. W jaki sposób my mamy się zmierzyć z tymi problemami? Jakbyśmy się zmierzali, jakbyśmy podchodzili do problemów, gdybyśmy codziennie napełniali się i byli napełnieni miłością Chrystusa? Jeśli miłość Chrystusa jest takim pewnikiem w nas, we can forgive people. My wtedy jesteśmy w stanie przebaczać innym. My jesteśmy w stanie kochać innych. Nawet wtedy, kiedy oni nas trochę ranią. A więc to, czego potrzebujemy, to potrzebujemy zanurzania chrztu w miłości. W um, New Testamentie we, uh, we promised to be być w mocy w Nowym Testamencie mamy obietnicę, że będziemy ochrzczeni mocą, ale w tym samym momencie potrzebujemy być ochrzczeni, zanurzeni w Bożej miłości. Widzimy to jako podstawowy, najważniejszy czynnik, motyw w życiu i służbie Jezusa Chrystusa. In Luke 3, 21, 22, Ewangelii Łukasza w trzecim rozdziale, 21, 22, 23 werset. Jezus rozpoczyna tam swoją służbę. And, uh, Jest ochrzczony w wodzie. On tam się modli. And then I nad nim otwiera się niebo. And the Holy I wstępuje z nieba Duch Święty. I odzywa się głos z nieba. And the father spoke. I to przemawia Bóg Ojciec. He said this is my beloved son. I on mówi publicznie na głos to jest mój syn umiłowany. In whom I'm well pleased. W którym ja mam upodobanie. So before Jesus started his ministry. A więc zanim Jezus rozpoczął swoją służbę, the father already ex uh, expressed his love for his son. Ojciec niebieski wyraził to publicznie, swoją miłość do swojego Syna. Ojciec nie czekał, aż Jego Syn, Jezus Chrystus, wypełni wszystkie zadania, z którymi przyszedł. Completed his task. Nie czekał do chwili krzyża, nie czekał, aż Jezus umrze, aż Go zdemon z krzyża i wtedy jest dzieło dokonane i wtedy Ojciec mógł powiedzieć, to jest mój umiłowany Syn po wszystkim. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy Jezusa, który jest motywowany miłością Bożą. On jest Przekonany, On jest pewien, że jest miłowany, przez, kochany przez swojego Ojca. Miłość Ojca, złożona w Jezusa Chrystusa, była tak wielka, że aż się wylewało, wylewała z Jezusa na inny. I On był motywowany współczuciem. On he he kochał ludzi i z powodu tego, że ich miłował, On ich uzdrawiał. He was at the tomb of on płakał, przelewał łzy, kiedy był przed grobem Łazarza. Całe to współczucie, cała ta miłość w Nim, która płonęła, dokonywała rzeczy, które potrzebowali ludzie. On patrzył na ludzi i był motywowany pasją miłości do tych ludzi. We need to have that same Wiecie, my potrzebujemy tego samego rodzaju współczucia w nas, But we don't have it. ale my tego nie mamy. So Skąd możemy to wziąć? We need to be to the heart of God. Potrzebujemy być podłączeni, połączeni do serca Bożego. Once we know that he loves us, to, co my wiemy, to wiemy to, że On nas kocha. To jest to, co dos, powinno dostarczać nam energii. To jest to, że On mnie kocha, pomaga mi kochać innych. Exactly I to jest dokładnie to, o czym mówił Jezus. On powiedział do swoich uczniów. On powiedział, Ojciec osobiście kocha was każdego. Once we understand that, i to, co, co my rozumiemy that the Heavenly Father accepts us and loves, co wtedy rozumiemy to to, że nasz niebiański ojciec akceptuje nas takim, jakim jesteśmy i kocha nas takim jakim jesteśmy. Właśnie teraz w tej chwili. when I have accomplished well, nie, on nie czeka do momentu, aż ty wypełnisz jakieś zadania, aż się poprawisz, będziesz lepszy. Jakkolwiek się teraz czujesz i jakie to mogą być złe nawet uczucia, i emocje, ojciec kocha cię taką samą gorliwą, płonącą miłością. The, and that's what Jesus said. I to co powiedział Jezus. Uh, the Father Himself loves you. Ojciec sam osobiście Was miłuje. To jest historia matki Teresy z Kalkuty and the sisters of charity. i sióstr miłosierdzia. One były zaangażowane w pracę z ludźmi, którzy umierali na ulicach. Bezdomni. Oni już cuchnęli. Oni przez lata ani nie myli się, nie odżywiali się prawidłowo, nie byli ubrani. Leprosy. Niektórzy byli w, w tron, po, po, porażeni trądem. I te siostry wychodziły na ulicę i docierały do tych ludzi. I zabierały je do domu. And, uh, to, to myły, myły tych ludzi, ubiera, ubierały. How could they do that? Dlaczego? Jak, jaką siłą, jaką, jaką motywacją one były from pewnego razu to jest prawdziwa historia. Ludzie z Zachodu przyjecha, przyjechali żeby zobaczyć and właśnie Teresę i tą służbę and, na własne and, oczy. And they were this. I oni to obserwowali. And one man says, I would not even do it for a million dollars. Jeden z ludzi, obserwatorów powiedział, ja bym tego nie zrobił, nawet jakby mi dawali milion dolarów. Nawet za milion, gdyby mi ktoś dawał, nie zrobiłbym czegoś takiego. A jedna z sióstr powiedziała, a ja właśnie to robię za milion dolarów. Ja robię do to za miłość Chrystusa, która ma taką wartość. Moc miłości Chrystusa uzdalnia nas, że możemy zrobić, dokonać czegoś więcej niż normalnie byśmy byli w stanie zrobić. How can we connect with this source of love No więc pytanie jest w jaki sposób być połączony z tym um, źródłem miłości. God wants us to be connected Wiecie z Bożej strony, Bóg pragnie tego, Bóg chce, żeby każdy z nas był połączony. That will change us. I to nas zmienia. We see it in Paul. Widzimy to w życiu Pawła. Driven by own ambition. Y, po powodowany miał, człowiek miał swoje własne ambicje kiedyś. Destructive. Y, prowadziło to do destrukcji, do zniszczenia. By religious, uh, favor, uh, fervor. On, był, on był poruszany religijną gorliwością. We have that sort of people today. I my widzimy dzisiaj tego typu ludzi, którzy dla religii są gotowi wiele. Oni religijnie są zaangażowani. Ale jest inna też możliwość być, inną mocą być prowadzony, napędzany. Spójrzmy na uczniów Jezusa Chrystusa na 12. Jezus spędził całą noc na modlitwie zanim ich wybrał. I potem przez 3 lata spędził, potem spędził z nimi 3 lata, żył z nimi przez 3 lata. mieli jako grupa wiele problemów, even though they had the perfect leader. Nawet jeśli liderem, nauczycielem był doskonały nauczyciel. Nie było tam jedności. For the było zmaganie się, o, o każdy, chciał coś, każdy miał coś lepszego, chciał coś lepszego od drugiego. The A To jest taki doskonały przykład But, na nich. Możemy mieć taki doskonały przykład But they themselves couldn't live up to that standard. Jak oni wzrastają, jak w czasie tych trzech lat ich standardy podnoszą się w górę because they still did not have that same spirit that was also in Jesus. Ponieważ byli poruszani, napełniani, dotykani tym samym duchem, który był w Chrystusie. So we have the story of James and John. I zobaczmy na historię Jakuba i Jana. These guys were young Ci chłopcy byli młodzi, and they had vision, mieli wizję, but they were driven by own ale byli motywowani swoją, swoimi ambicjami, takimi egoistycznymi, samolubnymi. Powiedzieli Jezusowi, kiedy przyjdzie Twoje królestwo, daj mi miejsce po swojej lewej stronie, drugi chciał zająć miejsce po, dru po drugiej stronie, tronu Jezusa. For their own, uh, Oni chcieli y, osiągnąć jak najwyższą pozycję, jak, jaka tylko jest możliwie dostępna przy Jezusie. They also, um, had their about other Oni również wyrażali swoją opinię y, na temat innych ludzi, na temat innych grup. Oni przyszli do Jezusa i powiedzieli, widzieliśmy innych, jak wyganiają demony. Zabroń im tego. Oni mieli swoje osobiste ambicje, oni mieli ambicje co do grupy, w jakiej byli. Oni także nie cierpieli, nie znosili Samarytan. It was like another race. To było, oni traktowali Samarytan jak jakąś inną rasę. They down Oni spogardliwie na nich spoglądali. And, and we had the story where uh, James uh, and John um, gave the uh, Jesus the advice to destroy the Samaritans with fire. Kiedy przechodzili przez Samarię, oni poradzili Jezusowi, że może by spuścić ogień z nieba na tych Samarytan. To takie rzeczy się działy w tej grupie misyjnej, gdzie nauczycielem był Jezus. Co to była wtedy za ewangelizacja? gdyby oni dostali peł, pełnię mocy od Boga, będąc w takim stanie. Każdego, kogo by spotkali na swojej drodze, kto by się z nimi nie zgadzał, paliliby ogniem z nieba. Jakie są wnioski z tego? W Kościele w Kościele mamy ludzi, są ludzie, którzy od czasu do czasu są motywowani swoimi własnymi ambicjami. Niektórzy mają takie swoje stare ambicje, jeszcze z przeszłości. Tak jak apostoł Paweł widzimy. we should supersede that i uh, come over this. I to oznacza, że trzeba było nad tym pracować, coś trzeba było z tym zrobić, żeby przechodzić nad tym do porządku. Tak jak apostoł Jan. Jan był nazwany synem gromu. Jan i Jakub byli nazwani synami gromu. Maybe you have someone in your church or in your team może, sons of thunder or daughters thunder. Może macie takich właśnie synów gromu w kościele, albo nawet w tej grupie kościoła ulicznego. They're quickly hurt. Oni są tacy, wiecie, szybcy. They're quickly upset. Oni szybko płoną i szybko się gorszą. And that's we say they have long toes. They have long toes. Aha, oni mają takie to jest takie powiedzenie mają długie czubki u, u swoich butów you say the slightest thing and they get upset. i one, te, te, te czubki długich butów są zadarte do góry tak jak ich nos więc they, to są tacy ludzie dumni they have their opinion and it has to be followed oni dochodzą do jakiegoś przekonania i nic ich nie powstrzyma, idą do przodu jak czołg. Holland, my Poland, my takich course. mamy właśnie w Holandii, może ich nie ma w Polsce. Okay. But uh, John changed. Ale Jan zmienił się. W późniejszym y swoim życiu, po, po wielu latach, on pisze list. 1 John verse. Uh, w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale. Chapter four. We have uh, verses seven to twenty one. Mamy wersety od siedmego do 21 We don't have time to read it. Nie mamy czasu ich wszystkich przeczytać. But here is someone writing who once was called the son of thunder. Ale Zwróćmy uwagę, że to są słowa, które zapisał człowiek, który był kiedyś nazwany synem gromu. On później otrzymał inne imię. On otrzymał takie imię i tytuł apostoł miłości. On był tym uczniem najbliższym serca Jezusa Chrystusa. I on był napełniany bożą miłością przy, przy Chrystusie and he became like his master i on zaczął się stawać takim jak jego pan now he's an old man a teraz mamy starego człowieka and he's writing a letter pisze list and in these 14 verses i w tych ki kilkunastu wersetach he uh, uses the word love 29 times on używa słowa miłość 29 razy. He writes, uh, he writes, On y, używa takich zwrotów umiłowani. In fact, he's saying to people, you are the object of God's love. To oznacza, słuchaj, jesteś obiektem Bożej miłości. This letter is filled with love. Ten list jest przepełniony, nasycony Bożą miłością. 29 razy użył słowa miłość. I on mówi, miłujcie się wzajemnie. On mówi, Bóg jest miłością. Trzy przykazania zawierają to słowo. Mówimy, Bóg jest miłością. God loves us, bo Bóg miłuje nas and that's why we can love others. i dlatego my możemy kochać innych. To jest to, co jest dla nas ważne. Bóg jest miłością, On kocha mnie, and now I can love a teraz ja jestem w stanie kochać innych. kiedy chodził a więc Jezus, kiedy chodził po ziemi, Dał niemożliwe do wykonania zadanie. He says, love ludzi. God. Powiedział, kochaj Boga. Love one another kochaj, kochajmy się nawzajem. And love yourself. I miłuj samego siebie. It's, and love your enemies. I nawet miłuj swoich wrogów. It's impossible. I to jest dla, po ludzku dla ludzi niemożliwe. Jest tylko jeden, jedyny sposób, aby było to możliwe. When I'm daily filled with his... kiedy ja codziennie jestem wypełniany Bożą miłością. To nie polega na tym, że otrzymasz to, jeśli będziesz pracował coraz ciężej, coraz ciężej. Ale w taki sposób jak Paweł, po prostu w Twoim wnętrzu musi się pojawić, musi istnieć Źródło energii, Boża miłość. I so to jest wypełnienie, to się wypełnia w rzeczywisty sposób to, że ja wiem, że Ojciec Bóg Ojciec mnie kocha. A więc poświęćmy chwilę czasu, aby się to dokonało. Aby zrobić, aby się podłączyć i być podłączonym z sercem Ojca abyśmy byli wypełnieni y, Bożą miłością. It's like drinking. To jest tak jak z piciem. Jezus powiedział, kto pragnie, kto jest spragniony, niech przyjdzie i pije. To jest tak jak z sercem, w którym czujesz pustkę, jakieś braki, przychodzisz do Ojca mu i mówisz, Ojcze, Wypełni nalej coś do mojego serca. To jest takie porozumienie, zgoda z Bożym Ojcem, że my w naszym sercu mamy braki, braki miłości, zamieszanie, pokój. Przedstawiamy to Ojcu. Więc miejmy teraz ten czas, zróbmy to. Zaoferujmy siebie, złóżmy się Bogu, not trying nie, nie w taki trudny, ciężki sposób. Po prostu pozwólmy, wyraźmy zgodę, aby Jezus nas przytulił. Jeśli mógłbym poprosić kilku tych muzyków, żeby nam pomogli w tym. music, singing. Bez śpiewania, no singing. No singing. Bez śpiewania, delikatnie. Miejmy taki obraz, że stajemy się dziećmi, jak dzieci, które przychodzą do swojego taty. Let the children come To Jezus powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie I on brał je na swoje kolana i po prostu błogosławił. So lecz do that exercise. Poćwiczmy to, zróbmy to teraz Zamknijmy nasze oczy be filled i bądźmy pełniani, napełniani Bożą miłością Chrystusa. Connecting with the heavenly, Love Podłączeni do tej mocy niebiańskiego serca. I also felt that God is, uh, that he has His eyes on all of us. Ja tak bardzo wyraźnie odczuwam, że Boże oczy są teraz zwrócone na, na nas, że Bóg na nas spogląda. During worship time, I saw this big, enormous eye. W czasie uwielbienia ja zobaczyłam takie nienaturalne wielkości ogromne oko. I to jest tak, coś, co zwracało moje serce, żeby moje oczy były zwrócone na Niego. Doszło do mnie, że to jest nie tylko dla mnie, ale dla każdego, kto tutaj jest. Nie myśl o sobie, że jesteś zbyt mały albo w ogóle nic nieważny. Ponieważ Bóg zna Ciebie doskonale, zna Twoje imię, wie o Tobie wszystko. I dla Niego wszyscy jesteśmy bardzo, bardzo ważni. Jego oczy są nad tobą nie tylko dzisiaj rano, nie tylko na tym spotkaniu. His eyes are on you also when you go Ale jego wzrok pada na ciebie wszędzie, tam gdzie jesteś na zewnątrz. You will never, never be alone. Nigdy, nigdy, nigdy nie pozostawicie samotnego samego. Amen. Praise the Lord. Okay. Będziemy kończyć, będziemy siadając, mogli powiedzieć komuś, kto stoi obok ciebie, Ojciec doing. ciebie miłuje osobiście. The Father himself loves you. Amen. Tell each other. The Powiedzmy Father sobie himself loves you. Ojciec osobiście the, kocha ciebie. Father loves you.